Otwórzmy Słowo Boże 14 rozdział listu do Rzymia Ten rozdział dotyczy problemu który bardzo często napotykamy w czasie naszych codziennych dróg razem z innymi wierzącymi i jest to temat, który dotyczy naszego podejścia do słowa Bożego w praktycznym codziennym życiu, gdzie dopuszczamy słowo Boże i w jakim zakresie jak interpretujemy naszą osobistą wolność chrześcijańską, jak szeroki jest ten zakres tej wolności, gdzie są granice tej wolności, na ile możemy oceniać innych, jak powinniśmy oceniać siebie, czy powinniśmy to robić na tle innych, czy na tle Pana Jezusa. A tego, kto jest słaby w wierze,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 jest bowiem napisane, jak żyję, mówi Pan, ugnie się przede mną każde kolano i każdy język będzie wyznawał, wysławiał Boga. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda rachunek Bogu. A tak już nie osądzajmy jedni drugich, ale raczej uważajcie na to, aby nie dawać bratu powodu do potknięcia się lub upadku. Wiem,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 Szczęśliwy ten, kto samego siebie nie potępia w tym, co uważa za dobre. Lecz kto ma wątpliwości, jeżeli je, jest potępiony, bo nie je z wiary. Wszystko bowiem, co nie jest z wiary, jest grzechem ten ostatni wiersz, wszystko bowiem, co nie jest z wiary, jest grzechem, jest fundamentem do całego tego naszego tematu. Dlatego, że my tutaj jesteśmy zgromadzeni do imienia Pana Jezusa. Nie przyszliśmy zgromadzeni z innego powodu, niż tylko ze względu na Chrystusa. Ze względu na to, co On w swoim Słowie objawił. Gdyby nie Słowo Boże i nasze Przeświadczenie, że ono jest cenne w naszym życiu, prawdopodobnie większość z nas nie spotkałaby się nigdy. Może ci, którzy są członkami jednej rodziny, by się spotykali na gruncie rodziny, ale pozostałych byśmy nie znali. Nie znamy się według ciała, tylko znamy się w Chrystusie. I fundamentem tego, jak postępujemy jako lud Boży, jest właśnie wiara. Wiara, jak mówi Juda, raz na zawsze objawiona świętym. Wiara raz na zawsze przekazana świętym. Pismo nazywa nas świętymi. I mówi, że raz na zawsze została nam przekazana wiara. I mamy o nią walczyć. Nie stracić tego, co Słowo Boże nam objawiło. Nie dać sobie tego ukraść nie dać sobie tego przeinaczyć, nie dać sobie tego zlekceważyć. I na początek myślę, że dobrym ćwiczeniem będzie przypomnienie sobie, jak podchodzić do Słowa Bożego. Do tego posłużę się z Księgi Wyjścia, drugiej Księgi Mojżeszowej, przykładem rozkazu Pana, który dał On dotyczący nie cz czczenia Go. To jest Księga Wyjścia, albo inaczej druga Księga Mojżeszowa. I tutaj jest rozkaz Boży, który brzmi 5.1, skierowany do Faraona. Wypuść mój lud, aby dla mnie obchodził święto na pustyni. Rozkaz Boży jest bardzo prosty. Wypuść mój lud aby dla mnie obchodził święto na pustyni. I te słowa są jednoznaczne, że Bóg chciał, żebyśmy my, jako Boży lud, byli oddzieleni od tego świata, od wpływu Faraona, który symbolizuje władcę tego świata, od wpływu tego świata i żebyśmy w oddzieleniu od innych na pustym miejscu, na pustyni, żebyśmy czcili Boga, żebyśmy nie byli złączeni z tym światem, tylko żebyśmy byli oddzieleni i żebyśmy na zasadach, które objawia Pismo, robili to. Później wiemy, że szatan symbolizowany tutaj przez Faraona, próbował na różne sposoby lud Boży odwieść od tego i Jedną z takich sztuczek było to, że chciał, żeby Izraelici obchodzili święto w kraju, w Egipcie, czyli na terenie wroga. I to znajdujemy w ósmym rozdziale tej Księgi drugiej Mojżeszowej. I jest powiedziane, że właśnie Faraon zaproponował, to jest ósmy rozdział, 25 wiersz, żeby Mojżesz i Aaron przekazali ludowi, że mogą iść złożyć na tej ziemi ofiarę waszemu Bogu. Czyli pierwsze złamanie tej zasady, które czy to ciało, czy to świat, czy to bezpośrednio szatan będzie chciał nam zaproponować. Słowo Boże mówi, że mamy opuścić świat i w oddzieleniu od świata służyć Bogu, a Pierwszy tutaj modyfikujący to polecenie atak diabelski jest, żeby zrobić to w tym kraju, w świecie, bez oddzielenia. I to jest właśnie zasada, której musimy się trzymać, gdy służymy Panu. Że to, czego się nauczyliśmy w świecie, niestety nie nadaje się do zastosowania w służbie Bogu to nie jest nawet pomocne. Apostoł Paweł wręcz powiedział, wszystko uznaję za śmiecie, byleby uznać i poznać Chrystusa, byleby być takim jak Pan Jezus. Bo Pan Jezus powiedział, że diabeł nie ma w nim nic. I tacy mamy być my, żeby nic z tego świata do nas nie przylgnęło, żeby nic z tego świata nie było naszym udziałem. Kolejna próba modyfikacji, modyfikacji Bożego nakazu jest w dziesiątym rozdziale Księgi Wyjścia drugiej Mojżeszowej. I tutaj mamy rozmowę między Mojżeszem i Aaronem z Faraonem. Wezwano więc ponownie Mojżesza z Aaronem do Faraona, a on odpowiedział do nich, idźcie, służcie Panu waszemu Bogu. Którzy to mają iść? pyta Faraon. Mojżesz odpowiedział, pójdziemy z naszymi dziećmi i starcami, z naszymi synami i córkami, z naszymi trzodami i bydłem, bo musimy obchodzić święto Pana. Powiedział im, niech Pan tak będzie z wami, jak ja wypuszczę was i wasze dzieci. Patrzcie! bo coś złego macie przed sobą. Nie tak. Idźcie sami, mężczyźni, i służcie Panu. Tego właśnie chcieliście i wypędzono ich przed oblicza Pana. Otóż nie, tego Pan nie chciał. Pan chciał, aby tak jak Jozue napisał, czy powiedział, że ja i mój dom będziemy służyć Panu. My jesteśmy, tak jak mówi Słowo Boże, że stworzył Bóg człowieka jako mężczyznę i kobietę i nazwał ich człowiekiem albo nazwał ich Adam. To jest jednoznaczne, że dla Boga stajemy się jako rodzina jednym ciałem i złączy się mąż z żoną i staną się jednym ciałem przed obliczem Bożym. Nie ma takiego podziału, że tylko mężczyźni. Zresztą nawet zalecenia dotyczące zgromadzeń mówią wyraźnie, że niewiasty na zgromadzeniach niech milczą. Nie jest tam napisane, że są nieobecne. Skoro mają zalecenie, by milczeć i słuchać w cichości, to znaczy, że one na tym zgromadzeniu są. I diabeł próbuje uczynić ze służby Bożej sprawę tylko dla mężczyzn. Jest to niezgodne z tym poleceniem, które Mamy ze Słowa Bożego, że cała rodzina ma służyć Bogu. Razem z dziećmi, razem z mężem, razem z żoną, wspólnie. I kolejny atak też jest w tym dziesiątym rozdziale, gdzie faraon. 20... Tutaj jest końcówka tego rozdziału. 24 wiersz. A Faraon wezwał Mojżesza i powiedział, idźcie, słuszcie Panu, tylko niech wasze trzody i bydła zostaną i niech idą z wami wasze dzieci. Czyli kolejny atak, jak już diabeł został złamany przez te plagi, które spadły na Faraona i na Egipt, to coraz bardziej rozluźniał swoje pozwolenie do, do służenia Bogu, ale ostatnim punktem oporu było to, Idźcie z rodzinami, ale wasz dom, wasz dobytek, wasze mienie, niech będzie moje. I czasami się nadużywa tego, kiedy się na przykład mówi, że to, co cesarskie cesarzowi, a to, co Boże Bogu, gdzie próbuje się tą zasadę, którą Pan Jezus powiedział, rozciągnąć, że tak, że owszem, duchowe rzeczy są dla Boga, a mój materialny zasób jest dla świata i dla diabła. Nie. Wszystko razem, co jest w domu wierzącego, jest ku służbie Bogu. Nie ma rozdziału. Nie ma czegoś takiego, że trzody i bydła zostaną, a my będziemy służyć Bogu w sposób taki oderwany od tego, co materialnie posiadamy. Ta zasada jest bardzo ważna, dlatego, że jeżeli analizujemy zakres wolności chrześcijańskiej, to często, czasami jest tak, że tak naprawdę nie chodzi o wolność chrześcijańską, tylko o to, że serce nie zostało oddane Bogu w całości. I taki człowiek kryje pod pozorem wolności chrześcijańskiej swój bunt przeciwko Bogu, czyli nie zaufał Bogu z całego serca i próbuje przykryć swoje zamiłowanie do grzechu, przez hasło, a ja jestem wolny w Chrystusie. Nie, to nie jest wolność w Chrystusie. Wolność w Chrystusie to jest, gdy z gorliwości dla Pana, rozważając Słowo Boże, dochodzę do takiego wniosku, i teraz inny brat czy inna siostra nie ma prawa wystawać, występować przeciwko Słowu Bożemu, które ja poznałem. Być może poznałem nie do końca doskonale. Ale Bóg właśnie tak urządził to, że jeżeli moja działalność, moje kroki są oparte tylko na Słowie Bożym, tyle ile mi Pan objawił, to mam wolność nawet zrozumieć coś nieco inaczej niż inny brat. Jeden będzie obchodził święta Bożego Narodzenia, a drugi powie, że każdy dzień ocenia jednakowo. Jeszcze inny uzna, że niedziela jest dla niego ważniejsza a inny powie, że no nie, że niedziela jest takim samym dniem jak każdy inny, każdy dzień ocenia jednakowo. I to jest właśnie zakres, który tu ten rozdział 14 do tej wolności zalicza. Więc nie mylmy dwóch rzeczy. Jedna rzecz to jest to, że mamy pełne posłuszeństwo wobec Słowa Bożego, ale w ramach wolności chrześcijańskiej dopuszczony jest pewien margines tego, że nie wszyscy toczka w toczkę rozumiemy identycznie, nie jesteśmy lustrzani jak roboty z jednej fabryki, a druga rzecz, że coś z grzechu jest czynione i pod pozorem wolności chrześcijańskiej skrywane. I tu mamy zalecenie, aby tego, który jest szczery, który zaufał Panu, który we wszystkim chce mu się podobać, ale niestety nie wszystko rozumie, tak jak y, bardziej doświadczeni wierze widzą, że jest prawdą. I tego, kto jest słaby, wierze przyjmujcie, lecz nie po to, aby sprzeczać się wokół spornych kwestii. Nie chodzi o to, żeby mieć rację, tylko chodzi o to, żeby właśnie mieć relacje z Chrystusem i na podstawie tej relacji z Chrystusem mieć relacje z innymi wierzącymi. I... W tym momencie, jeżeli widzimy, że to jest człowiek, który z całego serca szuka, co jest miłe Bogu, to to, że on na przykład uważa, że jakaś drobna rzecz ma wyglądać inaczej, to nie jest powód do tego, żeby z nim toczyć boje. To jest powód do tego, żeby się radować z tym, że mimo tych przeszkód możemy być razem. Jeden bowiem wierzy, że może jeść wszystko. Jakże popularny temat dzisiaj. Gdy się słyszy wśród wierzących, to kwestia jedzenia tego lub tamtego jest dość często podnoszona. I inny, będąc słaby, jada jarzyny. Tutaj chodzi ewidentnie o takiego, który z jakiegoś powodu został wegetarianinem. Jest on nazywany słabym. Yy, oczywiście nie chodzi o prosty wegetarianizm tylko o taki, który był związany z unikaniem mięsa, bo mięso w tamtych czasach było ofiarowane demonom i taki człowiek nie chciał jeść mięsa, bo nie chciał się skalać i pismo nazywa go słabym a ten kto je niech nie leceważy tego który nie je mięsa a ten kto nie je niech nie potępia, który je bo Bóg go przyjął. Jakże łatwo wtedy sobie tak powiedzieć, a on ma zawał serca, bo jad wieprzowinę tłustą. Nie, to nie jest właściwe. Słowo mówi, nie potępiaj tego, który je. Miał zawał, to jest powód, żebyś zwiął kolana i się za niego modlił, żeby w tej, w tej słabości pamiętał o Panu, i żeby całkowicie zaufał Mu, mimo tych trudności. A jeśli Pan zechce, to żeby Pan Mu dał jeszcze łaski, żeby mógł służyć Bogu na tej ziemi. Być może tych sił starczy na jeszcze zrobienie niejednej dobrej rzeczy na ziemi, zanim Pan Go odwoła do nieba. Więc nie ma podstaw do potępiania. Nie jest to zasadne, żeby na podstawie takich... Rzeczy, które całkowicie są właśnie w zakresie wolności chrześcijańskiej, sądzić jeden drugiego. Kim jesteś ty, że sądzisz cudzego sługę? Mamy pamiętać, nie jest to nasz sługa. On owszem, jako brat w Chrystusie często jest nam pomocny, ale on nie służy nam, tylko służy Panu i w ramach służby Panu dla nas robi różne rzeczy, które są nam pomocne to nie jest nasz sługa, to jest sługa Pana. I dla własnego Pana stoi albo upada. I to jest relacja między Nim a Bogiem. Jedyna rzecz, którą można robić, to właśnie polecać Go Panu. Jeśli jest coś, w czym trzeba Go napomnieć, to oczywiście tą służbę napomnienia należy skierować do tego sługi, ale nie jest to tak, że mamy prawo takiego wierzącego w jakikolwiek sposób wartościować, oceniać. Jeżeli nie popełnił grzechu, który Pismo nazywa jasno grzechem, tylko w ramach zakresu wolności chrześcijańskiej postępuje inaczej, niż my w ramach wolności chrześcijańskiej byśmy postąpili, to nie jest to powód do tego, żeby tego wierzącego wartościować. I dla własnego Pana stoi albo upada, Ostoi się jednak, tu jest obietnica. Ostoi się jednak, bo Słowo Boże mówi wyraźnie, że zbawienie jest nieutracalne. Wierzący, który poznał Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela, nigdy nie będzie potępiony. Niech Twoje ocenienie brata czy siostry nie będzie jedynym potępieniem, które spotka tego wierzącego, bo Bóg go nie potępi. Jak to będzie wyglądało, gdy z całego jego życia jedynym potępicielem będziesz Ty? Moim zdaniem głupio. Ostoi się jednak, gdyż Bóg może go utwierdzić. Bóg, jak wiemy m.in. z nauczania Pawła, że to Bóg daje wzrost. Apollos podlał, Paweł zasadził, a Bóg daje wzrost. Jeżeli nie widzisz wzrostu u brata czy siostry, nie potępiaj. To jest sługa Boży. Ty masz się modlić, ty masz ewentualnie podlać, być może podać jakieś dobre słowo, żeby nawieść, ale wzrost daje Bóg. Nie ty. Ty nie masz mocy nad życiem drugiego, żeby wywołać wzrost. Jeden bowiem czyni różnicę między dniem a dniem. Paweł tu przychodzi od mięsa, od jedzenia do różnic właśnie między kalendarzem. I w tamtym czasie dosyć mocno były jeszcze zakorzenione kwestie związane z żydowskim kalendarzem. I jak wiemy, tam mieli zarówno sabat jako dzień odpocznienia, mieli uroczyste sabaty, które różniły się od tego, cotygodniowego sabatu mieli różnego rodzaju święta. Zjudaizowane chrześcijaństwo, które nas otacza, również ma różnego rodzaju święta. Czy to właśnie wspomniane Christmas, czyli Boże Narodzenie, czy też Easter, czyli Wielkanoc, czy też Boże Ciało, które teraz niedługo będzie i tak dalej. Różnego rodzaju święta, Niedziela jest jakoś szczególnie obchodzona. W ostatnią niedzielę nie można było nic kupić po zgromadzeniu, bo było całkowicie wyłączone z handlu. Jak widać, otacza nas świat religijny, który ma swoje pewne reguły. Być może za jakiś czas będziemy mieli piątek jakoś wyróżniony, bo będziemy otoczeni przez innych religijnie ludzi. Jest to rzecz, która nie ma nic wspólnego ze Słowem Bożym. Jeden bowiem czyni różnicę między dniem a dniem, a drugi każdy dzień ocenia jednakowo. Każdy będzie dobrze upewniony w swoim zamyśle. Jeżeli teraz jakiś wierzący spodoba mu się magia świąt Bożego Narodzenia i postawi se choinkę w domu i uzna, że to w jakiś sposób nawiązuje do Pana Jezusa i jakoś w Jego rodzinie przybliża treść Ewangelii, ja bym tego nie zrobił, ale też nie mam prawa go ocenić. Jeżeli On szukałby w tym usprawiedliwienia zamiast w Chrystusie, to tak, mam mu wskazać na Chrystusa, że to jest błąd. Ale jeżeli to jest w Jego jakimś w zakresie wolności jego chrześcijańskiej pomysł na to, żeby jeszcze bardziej uwielbić Chrystusa, to, to nie jest mój sługa. Ja nie mam prawa go nawet w tym zakresie karcić. Mogę mu powiedzieć, że ja tego nie robię. Dać mu świadectwo ze Słowa Bożego, że nie widzę, żeby apostoł Paweł przyozdabiał choinkę albo apostoł Piotr. Ale... Tu wszystkie narzędzia oddziaływania się kończą. Kto przestrzega dnia dla Pana, przestrzega. To jest warunek. Jeżeli on to robi dla Pana z celem uwielbienia Chrystusa, z celem uzmysłowienia Jego członkom rodziny, być może niewierzącym, żeby przy tej okazji złożyć dodatkowe świadectwo o tym, że Jezus przyszedł na ziemię jako niemowlę i to był człowiek, który się urodził po to, żeby umrzeć za innych. To jeżeli On to robi dla Pana, to nie jest to moje prawo, żeby się w to wtrącać. A kto nie przestrzega dnia, dla Pana nie przestrzega. Bogu dziękuję. Przez to jeden i drugi. Nie ma tutaj w ogóle Kwestii takiej, którą nazywamy krótko grzech. A kto nie je, dla Pana nie je. Paweł wraca tu do kwestii jedzenia i dziękuję Bogu. A drugi je i dziękuję Bogu. Więc jeżeli ktoś robi to w świadomości, że jest w pełni zgodny ze swoim stworzycielem, z Bogiem, który dał swojego Syna, Pana Jezusa Chrystusa, aby umarł za nasze grzechy. I doskonale rozumie Ewangelię, że przez Pana Jezusa Chrystusa raz na zawsze jest pojednany. To jest to brat, który położył swoją nadzieję w Bogu żywym, który nie przekręca Ewangelii, nie przekręca Słowa Bożego, a jedynie w takim zakresie objawia się Jego różnego rodzaju patrzenie na to, jak w życiu codziennym stosować Słowo Boże, to jeżeli taki mamy przypadek, to nie mamy prawa się wtrącać, gdyż jest to zakres jego wolności chrześcijańskiej. Nikt bowiem z nas dla siebie nie żyje i nikt dla siebie nie umiera. Taka jest fundamentalna prawda, Nikt dla siebie z nas nie żyje. Żyjemy dla Boga. Nikt dla siebie nie umiera. Umieramy dla Boga. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Dlatego czy żyjemy, czy umieramy, należymy do Pana. Jest to sztywna reguła. Tak jak mówiłem, nie zgromadzamy się tutaj jako klub miłośników Grabowa czy klub miłośników tego domku. Zgromadzamy się tutaj, bo Pan Jezus Chrystus obiecał, że gdzie dwóch lub trzech jest zgromadzonych do imienia Jego, tam On osobiście jest pośród nas. I to jest jedyny magnes, Pan Jezus Chrystus. Jeżeli ktoś z powodu innego magnesu tutaj przybywa, to niech rozważy, po co? Szkoda energii. Jeżeli nie dla Pana Jezusa, to po co? Bo dla kogo mamy żyć? Dla Pana Jezusa. I tylko dla Niego. Gdyż po to Chrystus umarł, powstał i ożył, aby panować i nad umarłymi, i nad żywymi. Jest to ważna kwestia panowania Chrystusa. Czy Chrystus jest twoim Panem? Rzymian 10 mówi, bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg zbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Nie ma takiej opcji, żeby przebudzona dusza, która przyszła do Pana Jezusa po zbawienie, aby sobie innych Panów nad sobą ustanawiała niż tylko Chrystusa Jezusa. Jeżeli pozwolisz, żeby w Twoim życiu oprócz Pana, Jezusa, oprócz Pana Jezusa Chrystusa był ktokolwiek Panem, albo żebyś miał kilku Panów, a Pana Jezusa na bok gdzieś dasz, to to w ogóle nie jest chrześcijaństwo. To jest zupełnie niewłaściwe pod każdym względem i całkowicie bez sensu. Jak mówi apostoł Paweł, że jeśli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. Po co wtedy przyjmować imię Chrystusa dla ludzi tego świata, dla tych, którzy są tutaj? Nie. Wartość chrześcijaństwa objawia się tym, że gdy umrzemy, to mamy dom w niebie, i będziemy w Nim. A jeśli Bóg zechce, to wcześniej, jeszcze przed naszą śmiercią, weźmie nas do siebie i będziemy z Nim w domu Ojca. W czasie pochwycenia będziemy zabrani do nieba. Więc, gdyż po to Chrystus umarł, powstał i ożył, aby panować i nad umarłymi, i nad żywymi. Jest to też ważna zasada, że albo oddamy swoje życie Bogu przed śmiercią, albo będzie taka sytuacja, że ktoś, kto się nie pojednał za życia z Bogiem, zegnie swoje kolana przed Chrystusem tuż przed wrzuceniem Go do Jeziora Ognistego, tuż przed potępieniem, tuż przed zagładą, bo jest powiedziane, że zegnie się przede mną każde kolano. I nie ma żadnej wymowy. Mówi o tym jedenasty wiersz. dlatego więc Dlaczego więc ty potępiasz swego brata? To jest pytanie. Albo czemu lekceważysz swego brata? Bo może nie potępiasz, tylko może uważasz, że no, on taki dziwny jest. Wszyscy bowiem staniemy przed Trybunałem Chrystusa. Wszyscy staniemy przed Trybunałem Chrystusa Pan Jezus będzie z nami rozmawiał. Będzie z nami miał relacje w czasie, gdy On będzie na tronie. I czy nie jest to tak, że jeżeli ktoś ma dostęp do Króla, to jest to ważna osoba? No jest. I ty staniesz przed Chrystusem, gdy On siedzi na tronie? I Twój brat, ten, którego być może chciałbyś trochę sobie w sercu potępić, lub siostra, którą uważasz za dziwną, albo lekceważysz ją z innego powodu, ona również ma przystęp do Boga, do Chrystusa siedzącego na tronie. To jest przecież majestat Boży i jesteście równi, jesteśmy wszyscy jedno, złączeni zbawcy krwią. Nie ma tak, że jeden lub drugi jest ważniejszy lub mniej ważny. I nawet jeżeli ten brat lub siostra ma rzeczy, które ja urządziłem w swoim życiu nieco inaczej, mówię o rzeczach, które są w zakresie wolności chrześcijańskiej, a nie są tematem grzechu, to jeżeli ten brat lub siostra urządził to, urządzili to w sposób inny niż ja bym to urządził, to nie jest to moje prawo, nie jest to Twoje prawo, żeby takiego brata lekceważyć, taką siostrę potępić. Jest bowiem napisane, jak żyję, mówi Pan, ugnie się przede mną każde kolano i każdy język będzie wysławiał Boga. Każdy język będzie wielbił Boga. Twój język ma wielbić Boga. Język Twojego brata, Twojej siostry ma wysławiać Boga jeśli Jego kolano już się ugięło przed Bogiem, Twoje kolano się ugięło przed Bogiem, jesteście już pojednani z Bogiem, to nie ma różnicy. Z perspektywy nieba nie ma różnicy co do wartości żadnej. Tak więc każdy z nas za samego siebie zda rachunek Bogu. Dokładnie tak jest, że mamy przystęp do Boga i zawsze jest to relacja między jeden a jeden. Jeden Bóg i jeden ja. Jeżeli jeden brat jest w relacji z tym jednym Bogiem, jeden na jeden, sam na sam, to w tym momencie, jakie ja mam prawo się tam wtrącać w tą relację obok? To jest przecież między nim a Bogiem sprawa, jak on swoje życie prowadzi. To jest między nim Albo nią, a Bogiem. Między Bogiem a nią. Nie ma tam miejsca na wtrącaczy. Jeżeli ta relacja jest taka, jak Słowo Boże określa. Bez żadnych pośredników dodatkowych ma się odbywać. Bo my mamy przystęp bezpośrednio do Boga. Jeżeli się modlimy, to rozmawiamy z Bogiem sam na sam. I mamy przystęp już tu na ziemi ten przywilej. A co dopiero gdy już będziemy z Bogiem po pochwyceniu albo gdy przyjdzie czas, gdy odejdziemy już z tego świata. A tak już nie osądzajmy jedni drugich. Paweł użył tego argumentu, że my mamy ten majestat jako królewskich kapłanów i książąt, na równi jesteśmy między sobą, mamy bezpośredni przystęp do Boga, do Chrystusa siedzącego na swoim trybunale i użył tego argumentu jako punktu wyjścia do tego, żeby wyciągnąć wniosek, że nie osądzajmy jedni drugich, Ale raczej uważajcie na to, aby nie dawać bratu powodu do potknięcia się lub upadku. Na to patrz. Żeby twoje zachowanie nie było źle zinterpretowane. To nie jest tak, że sobie możemy żyć, jak chcemy. Gdybym ja osobiście miał zwyczaj ubierania choinki, bombek i obchodzenia Świąt Bożego Narodzenia, nie mam takiego zwyczaju. ale gdybym miał i przyszedłby do mnie wierzący, o którym wiem, że nie ma takiego zwyczaju, to pokój z choinką bym zamknął. Kawę bym mu podał w innym pomieszczeniu. Tak, żeby niepotrzebnie nie wywołać powodu do potknięcia lub upadku. Żeby nie pociągnąć, bo być może, gdy ta magia świąt u niego zadziała inaczej, to on sobie to powiąże zupełnie w inny sposób i będzie potknięty przeze mnie, albo się przewróci przeze mnie. To jest właśnie ta zasada. Nie powinniśmy dawać powodu do potknięcia w tym codziennym chodzeniu z Bogiem. Nie powinniśmy dawać bratu lub siostrze powodu do upadku. Wiem i jestem przekonany przez Pana Jezusa, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. Tylko dla tego, kto uważa coś za nieczyste, to dla niego jest nieczyste. Dokładnie. Jeżeli wiemy, że jakiś brat lub siostra ma kłopot z czymś, co my uważamy za czyste, a tego brata wiemy z jego wypowiedzi, z rozmów z nim, że ta rzecz mogłaby pociągnąć do potknięcia lub do upadków, to w tym momencie powinniśmy uważać na taką rzecz. Mimo, że ona dla nas jest czysta, mimo, że dla nas ona jest w porządku. I to jest kwestia, którą powinniśmy każdorazowo oceniać w tym kontekście. Czy moje zachowanie czy moje słowa, czy moje wyrażone na głos myśli, czy one nie wywołają u wierzącego takiego kierunku ku potknięciu, ku upadku? Skrajnością drugą w tym zakresie jest tyrania słabszego brata. Tyrania słabszego brata jest to problem polegający na tym, że słabsi zaczynają terroryzować mocniejszych przez to, że swoje słabości wyciągają na wierzch jako regułę i innym każą się do tej reguły stosować to jest druga skrajność i brat lub siostra, który tak jak list do hebrajczyków mówi, biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami ale nie jesteście, bo jeszcze wiele macie braków, to tego typu brat nie jest tutaj brany pod uwagę. Tu chodzi o tego, który jest słaby w wierze, co dopiero przyjęty. I to jest zupełnie inna osoba. Z kolei, jeżeli mamy ugruntowanego w wierze brata, który już z Chrystusem chodzi kilka lat i miał okazję słyszeć niejedno rozważanie ze Słowa Bożego i ten człowiek teraz chciałby nas swoimi słabościami terroryzować to to jest niewłaściwe to jest wtedy nadużywanie zasady unikania tego typu napięć dlatego, że może się okazać że taki słaby brat, czy taka słaba siostra po prostu odbierze wolność chrześcijańską wszystkim dookoła i uczyni ich niewolnikami samego siebie, samej siebie. Wiem i jestem przekonany przez Pana Jezusa Chrystusa, że nie ma niczego, co by samo w sobie było nieczyste. To jest bardzo ważna reguła. Nie ma takiej rzeczy, która byłaby sama w sobie nieczysta. Czy internet jest nieczysty? Nie, nie ma takiej rzeczy, która sama w sobie jest nieczysta. Tylko ona może się stać powodem do grzechu, jeśli jej niewłaściwie używamy. Czy samochód jest nieczysty? No przecież każdy się puknie w głowę, jeśli miałby odpowiedzieć na takie pytanie, że jest jakieś złość zaszyte w samochodzie. A niestety jesteśmy świadkami ostatnio, że samochód stał się narzędziem zbrodni i co chwila jest używany przez wyznawców religii islamskiej do rozjeżdżania ludzi, bo tak każe im ich religia. I to jest właśnie problem, że jeżeli ktoś używa dobrej rzeczy ku złym rzeczom, to jest to właśnie moment, że nie ta rzecz jest zła, tylko to, co się robi z tą rzeczą. Nóż w kuchni jest niezbędny, ale może być użyty w sposób niewłaściwy, grzeszny. Każda rzecz, która jest dobra i potrzebna do życia, może być użyta w sposób niewłaściwy i nie na chwałę Bożą. Więc tylko dlatego, kto uważa coś za nieczyste, to dla niego jest nieczyste. I to jest właśnie tak, że niekiedy takie bariery możemy natrafić, bo widzimy, że ludzie jakieś rzeczy używają tylko w zły sposób. I w tym momencie widzimy u kogoś innego to narzędzie i myślimy sobie, no on jest z tych, co sobie teraz chodzą na Facebook w czasie zgromadzenia. Nie przyjdzie do głowy, że na przykład brat wyciągnął telefon komórkowy, bo ma tam Biblię i sprawdza w sześciu kolejnych tłumaczeniach, czy dany fragment ze Słowa Bożego jest przez niego dobrze zrozumiany i dokonuje krótkiej analizy tego, co jest w czasie wykładu robione. A przecież to jest właśnie ten przypadek. I nie mamy prawa kogoś na podstawie tylko zewnętrznych pozorów oceniać. Oczywiście wolność jest taka, żeby taką bra takiego brata lub siostrę spytać, yy, co robiłeś w tym laptopie, bo mi to trochę przeszkadzało, albo w tym yy, tablecie, czy w telefonie. Ale jeżeli to jest rzecz czysta, to jest koniec naszych uprawnień. Lecz jeżeli z powodu pokarmu twój brat jest zasmucony, już nie postępujesz zgodnie z miłością, nie zatracaj swoim pokarmem tego, za którego Chrystus umarł. Jeśli wiemy teraz, że jakiś brat byłby na przykład obrażony tym, że od tego, mamy tutaj w sąsiedztwie bra, takiego y, tureckiego rzeźnika i ktoś od niego coś by kupował. Sery czy y, na przykład y, mięso. I drugi brat by był obrażony, bo on wiadomo muzułmanin to na pewno będzie rozwijał za to islam w Polsce, za te pieniądze. To teraz jeżeli mamy takiego dostawcę jedzenia i na przykład ja nie kupuję od tego człowieka, ale widziałem, że jego produkty są na półkach w okolicy i teraz miałbym załóżmy coś takiego u siebie na stole a przyszedłby do mnie w gościnę brat lub siostra, którzy uważają, że od tego sprzedawcy nie należy kupować z tego powodu no więc należałoby właśnie do tego podejść z miłością. Podać mu coś innego na kolację temu gościowi naszemu. Jednakże trzeba pamiętać, że tu jest też ważna reguła. My jesteśmy odpowiedzialni za to, co my robimy. To jest nieodpowiedzialne, jeżeli my byśmy teraz robili śledztwo i zastanawiali się, co dzieje się dalej z tym, co my robimy? Sobie wyobraźmy, że do jednego z naszych braci, który prowadzi jakieś usługi, przyjeżdża klient i chce zrobić przegląd samochodowy. A brat wyciąga ankietę: a gdzie ty tym samochodem jeździsz, co robisz i tak dalej. A nie, to ty jeździsz nim, na przykład w to miejsce, to nie zrobię ci przeglądu. Nie, to tak nie wolno. Mamy wykonywać usługi, które wykonujemy na co dzień, rzetelnie. Nie mamy wnikać w to, co dany człowiek robi z tym. Bo być może akurat faktycznie 90% jego działalności jest grzeszne, a 10% jest takie akceptowalne, albo 100% jest całkowicie zatopione w grzechu to nie jest nasza sprawa. My mamy swój zakres odpowiedzialności. I jeżeli teraz na wykład przychodzi do mnie jakiś student, załóżmy na studiach, to ja też nie mam prawa teraz według Słowa Bożego wnikać, do czego on użyje tej wiedzy, którą dostanie na wykładzie. Nikt z nas nie ma prawa robić takiego głębokiego śledztwa w tym zakresie. Pan nas do tego nie upoważnił to nie jest rzecz, którą powinniśmy tak daleko, tak głęboko yy, tutaj stosować. I tak samo z tym mięsem. Co z tego, że ono było ofiarowane bożkom? A skąd wiesz, bracie czy siostro, czy to, co ty masz w domu, czy to meble, czy podłoga, czy i tak dalej, czy drewno nie rosło w świętym gaju, i tak dalej, i tak dalej. Nigdy! sposób taki zdroworozsądkowy niczego nie mógłbyś kupić, jeżeli byś chciał taką zasadę stosować. Nie, my jesteśmy odpowiedzialni za to, że jeśli podoba nam się mebel, to żebyśmy zapłacili za niego uczciwą cenę, taka, która wynika z jego wartości dla nas, w przyszłości użytkowej. I nawet jeśli ten mebel był zrobiony z drzewa które rosło w świętym gaju, to teraz będzie już służyło Panu. To ten mebel. Na nim będą jeść wierzący, zapraszani na na przykład jakieś uroczystości związane z różnymi wydarzeniami czy to konferencja biblijna, czy rozważanie Słowa Bożego. I to jest ważne. Nieważne, gdzie to było użyte. Albo gdzie pojedzie klient naszym samochodem, albo do czego użyje naszych produktów. To nie jest nasza sprawa. Więc mamy o tym pamiętać, że ta zasada jest zasadą, która nas zachęca do tego, żeby nie osądzać braci, nie osądzać sióstr i nie powinniśmy też zapominać, że mamy postępować zgodnie z miłością. Zgodnie z miłością nie mamy tutaj robić różnego rodzaju barier, których Chrystus nie postawił. Pan Jezus Chrystus postawił barierę do grzechu. Co do grzechu? A jeśli nie ma grzechu, to nie ma bariery. Niech więc wasze dobro nie będzie bluźnione. Nie powinniśmy pozwolić na to, żeby ta nasza wolność, którą w codziennym życiu stosujemy, wywoływała zadrażnienia. Nie, nie wolno do tego doprowadzać, bo wtedy tej wolności użyjemy źle. Użyjemy, tak jak ci terroryści, dobrej rzeczy samochodu, do złej rzeczy, do staranowania brata. Królestwo bowiem to nie pokarm i napój, ale sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym. To jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, że to, w czym się poruszamy, czyli Królestwo Boże, nie ma tak naprawdę związków z tym, co jemy, co pijemy. Zresztą Pan Jezus już powiedział, że to jest całkowicie oczyszczane. Natomiast złe jest to, co wychodzi z człowieka. Czyli te złe rzeczy, które wychodzą z człowieka, są źródłem ku potępieniu. Natomiast pokarm i napój nie ma tu nic do rzeczy. Sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym to są fundamenty, elementy Królestwa Bożego. Sprawiedliwość, Pan Jezus jest sprawiedliwością naszą. Pokój, Pan Jezus jest księciem pokoju. Radość w Duchu Świętym wynika z tego, że wiemy, że On jest tym, który za nas umarł i wyjednał nam pokój i usprawiedliwił nas w oczach Bożych. Kto bowiem w tym służy Chrystusowi, podoba się Bogu i cieszy się uznaniem u ludzi? I pamiętajmy o tej kolejności. Najpierw podoba się Bogu, a potem będzie to cieszenie się uznaniem u ludzi. Czasem jest tak, że tylko jest pierwszy element. Podoba się Bogu. Choć oczywiście obietnica, że jeśli drogi człowieka podobają się Panu, godzi on z nim nawet jego nieprzyjaciół. Tak mówi yy, fragment z przypowieści lub kaznodziei. Czyli to już, czy będziemy się podobać Bogu, zost yy, ludziom, zostawmy Bogu. To On ma za zadanie poprowadzić dalszą część. Być może nasza służba ma się odbywać tylko w tym, że mamy podobać się Bogu, a ludzie być może nas nie będą rozumieli. Tak więc dążmy do tego, co służy pokojowi i wzajemnemu zbudowaniu. W czasie wojny nie da się niczego budować. W czasie wojny się rzeczy burzą. W czasie wojny rozlatują się, różnego rodzaju konstrukcje. I dlatego te dwie rzeczy są razem. Pierwsza rzecz, pokój, a po drugie, wzajemne budowanie. Jeżeli mam uraz do brata lub siostry, nie mogę się razem z tym bratem lub siostrą skoncentrować na tym, czego uczy mnie Słowo Boże, żeby się wzajemnie budować tym Słowem Bożym i wnosić wartości ze Słowa Bożego w swoje wspólne życie. Żeby to było możliwe, to jest konieczny wzajemny pokój, oparty na prawdzie. Nie na tym, że się te elementy nie porusza, które są drażliwe, bo to powoduje jeszcze gorsze skutki. Nie, pokój ma wynikać z tego, że każdy z tych, którzy są razem zgromadzeni do imienia Pana Jezusa, Wie, że celem jest Pan Jezus Chrystus I ma swoją relację z Chrystusem tak blisko Że wszystkie inne elementy przestają być przeszkodami Na tym polega pokój Społeczność społeczność i wspólny czas z Księciem Pokoju, którym jest Chrystus Jezus I wtedy jest możliwe wzajemne zbudowanie Słowo wzajemne jest tu kluczowe że nie budujemy sami siebie, bo budowanie samych siebie to jest samolubstwo. Budujemy siebie nawzajem. Czyli jeśli zbieram budulec ze Słowa Bożego, to po to, żeby zbudować innych. Jeśli trzymam te cegły dla siebie w swojej szopie, to nie jest to właściwe. Z powodu pokarmu nie niszczy dzieła Bożego. Tak, to jest ryzyko, że z powodu tych małych, drobnych rzeczy jest ryzyko niszczenia dzieła Bożego. To jest bardzo niebezpieczna kwestia. Że tak jak mówił kiedyś Jan Iwański, że się pożarli o pietruszkę. Nie ma tutaj powodu do tego, żeby się o drobne rzeczy toczyły wielkie wojny to nie jest zgodne ze Słowem Bożym. Gdyż Słowo Boże albo mówi, że dana rzecz jest faktycznie grzechem i wtedy trzeba ją porzucić, albo dana rzecz jest w zakresie wolności chrześcijańskiej i wtedy ją trzeba przyjąć, że dany brat lub siostra jest w taki, a nie inny sposób przez Słowo Boże przekonany do danego działania. Wszystko wprawdzie jest czyste, ale staje się złe dla człowieka, który je ze zgorszeniem. I znowu tu jest powtórzona ta zasada, że wszystko jest czyste, ale jeżeli teraz ja tej czystej rzeczy używam po to, żeby drażnić, denerwować lub w jakikolwiek inny sposób zachęcać do yy, kontrowersji, to staje się to złe. Staje się to niewłaściwe. Staje się to... Grzeszna. Dobrze jest nie jeść mięsa i nie pić wina, ani żadnej rzeczy, przez którą Twój brat się obraża, gorszy albo słabnie. To jest bardzo ważne, że dobrą rzeczą jest zrezygnować z takich rzeczy, które są owszem w zakresie mojej wolności chrześcijańskiej, ale tego początkującego wierzącego mogłyby w jakiśkolwiek sposób osłabić zdenerwować, oddalić od Boga, dać Mu powód do wątpliwości. Masz wiarę? Miej ją sam u siebie, przed Bogiem. Szczęśliwy ten, kto samego siebie nie potępia w tym, co uważa za dobre. Ten wiersz czasami jest źle rozumiany. Mówi się w świecie, że wiara jest prywatną sprawą. I że nie należy w związku z tym głosić Ewangelii, bo wiara jest prywatną sprawą. Nie. Ten wiersz w ogóle o czymś takim nawet nie sugeruje. Słowo Boże wielokrotnie mówi, że mamy dzielić się wiarą, mamy pozyskiwać jak największą liczbę osób do tego, żeby przyszły do Pana Jezusa Chrystusa, aby się dowiedziały, że zbawienie jest w Jezusie, aby te osoby usłyszały od nas Ewangelię nie tylko słowami, ale również działaniem, ale słowami także i przede wszystkim idźcie na świat głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Głosić, czyli wyrażać słowami w sposób jasny i wyraźny i głośny. To jest ważne, że wiara nie jest rzeczą, którą mamy schować pod korcem jak świeczkę niektórzy chcieliby schować pod łóżkiem. Nie. Wiara ma być widoczna dla wszystkich, mamy świecić jak światła na tym świecie. Szczęśliwy jest ten, kto samego siebie nie potępia w tym, co uważa za dobra Bo to jest bardzo ważne. Jeżeli daną rzecz uważam za prawidłową, to nie mam podstaw do tego, żeby dać się zastraszyć, że ta dana rzecz jest słuszna w świetle Słowa Bożego. Jedyny powód do tego, żeby tą swoją rzecz zmodyfikować może być tylko i wyłącznie rozważanie Słowa Bożego, które ewentualnie skoryguje to moje spojrzenie. Nie może być tak, że sobie yy, realizuję to, co zrozumiałem ze Słowa Bożego na podstawie tego, co mnie uczy Pismo Święte i nagle rozglądam się i patrzę, inni wierzący tego nie robią. I przestaję to robić, co się nauczyłem ze Słowa Bożego, bo co ludzie powiedzą? Nie, co ludzie powiedzą, to jest początek do grzechu. Interesuje mnie to, co Słowo Boże mówi. Ty i Bóg to większość. Więc jeżeli Słowo Boże Cię do czegoś przekonało, to masz przy tym trwać, jesteś odpowiedzialny za to, żeby również innych zachęcić do tego, żeby dany temat rozważyli i doszli do jednomyślności z Bogiem. Bo jeżeli ty jesteś, załóżmy, w zgromadzeniu okiem, a reszta to są nogi, ręce, uszy i ty jako oko coś zobaczyłeś, to Bóg dał zgromadzeniu dwoje oczy. I teraz, jeżeli jedno z oczu coś zobaczy, to nie powinno, e, tylko mi się wydawało, nogi, spytam, czy ona też tak widziała. Nie. Noga nie widziała, bo jest nogą. I po prostu jeżeli Słowo Boże coś ci przedstawia, to w duchowy sposób, w odpowiedzialności przed Bogiem, masz za zadanie przedstawić, co Słowo Boże w danym zakresie uczy i nie zarzucać tego, co w obliczu Boga jest przez ciebie zrozumiane jako wola Boża. Lecz kto ma wątpliwości, jeśli je, jest potępiony, bo nie jest wiary? I końcowa zasada. Wszystko bowiem, co nie jest z wiary, jest grzechem. Bardzo sztywna zasada. Czym jest grzech? Grzech jest tym, co nie jest z wiary. O jaką wiarę chodzi? O wiarę raz na zawsze przekazaną świętym, o którą mamy walczyć, jak mówi Juda. Czyli jeżeli coś nie wynika z objawienia Słowa Bożego, które mamy w Biblii, to jest grzechem. Czyli jeżeli coś robimy, a nie mamy z Biblii potwierdzenia, że tak to mamy robić, to sprawdźmy, co Słowo Boże mówi na ten temat i dopasujmy do Słowa Bożego swoje działanie, a nie Słowo Boże do swoich działań i trzymajmy się tego, co Słowo Boże w danym zakresie nam objawia. Bo jeżeli jesteśmy sprzeczni ze Słowem Bożym, czyli coś nie wypływa z wiary, nie wypływa ze Słowa Bożego, to jest to grzech. A więc jeśli mam jakąkolwiek rzecz w swoim życiu do czynienia, to ona zawsze ma być spójna, jednomyślna z Bogiem, a Bóg swoją wolę objawił w Biblii. Jeśli chcemy być jednomyślni z Bogiem, to w modlitwie czytając Słowo Boże jesteśmy w stanie dojść do tego, co jest miłe Panu. I tego mamy się trzymać. A nie tego, co widzimy dookoła, bo dookoła są różne rzeczy. I to jest temat na wiele rozważań, co dookoła da się zobaczyć, bo Słowo Boże też nam pokazuje, że każdy przykład wierzącego zawsze miał jakieś braki. I może się okazać, że w tym zakresie, w którym ty teraz zaczniesz obserwować innego wierzącego, żeby swoje rozumienie Biblii podeprzeć tym, co robi inny, to akurat trafisz w jego brak. To nie jest właściwy punkt odniesienia. My mamy mieć Słowo Boże, wiarę raz na zawsze przekazaną świętym, jako nasz punkt odniesienia i tylko tego, co Słowo Boże nas uczy, o danej rzeczy mamy się trzymać, nie to, co widzimy u innych. 141 pierwsze dwie zwrotki.